Minęła 22. Agata Kowalska i Michał Strzałkowski. Dobry wieczór. Zapraszam na podsumowanie dnia w programie pierwszym Polskiego Radia. Polska i świat. Cóż to był za dzień? Sędziowie wybrani przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego usiłowali rozpocząć pracę. Ich wysiłki przypominały grę planszową. A jaki był wynik? Za chwilę o tym opowiemy. Powiemy też o masakrze w Libanie, która z jednej strony może przerwać rozejm na Bliskim Wschodzie, a z drugiej zmusić Izrael do zmiany wojennej polityki. Tylko do Trump może ich do tego zmusić. No, wygląda na to, że właśnie próbuje to zrobić. O wszystkim tym powiemy w magazynie Polska i Świat, ale najpierw w skrót najważniejszych wydarzeń. Zaprasza Marzena Godon. Sześcioro nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło dziś ślubowania w Sejmie. Prezes Trybunału mówi o objęciu urzędu tylko przez dwójkę tych, którzy ślubowali w Pałacu Prezydenckim. Kancelaria Prezydenta zapowiada wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sporu kompetencyjnego między Prezydentem a Sejmem. Między USA i Izraelem a Iranem drugi dzień zawieszenia broni. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że wszystkie amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie pozostaną w pobliżu Iranu, dopóki Teheran w pełni nie zastosuje się do porozumienia o zawieszeniu broni. Jednym z warunków jest odblokowanie cieśniny Ormus. Została ona ponownie przez Iran zamknięta w związku z izraelskimi atakami na Hezbollah. Premier Izraela Benjamin Netanyahu wydał polecenie rozpoczęcia tak szybko jak to możliwe rozmów pokojowych z Libanem. Obejmowałyby one przede wszystkim rozbrojenie Hezbollahu. Na rozpoczęcie negocjacji nalegał prezydent USA Donald Trump. Władimir Putin ogłosił zawieszenie broni w wojnie na Ukrainie na czas prawosławnych świąt wielkanocnych. Ostrzały mają być wstrzymane od 11 kwietnia po południu do końca dnia 12 kwietnia. Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański proponował rozejm na czas Wielkanocy. W najbliższym czasie nie należy spodziewać się zmiany stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała dziś o utrzymaniu dotychczasowego poziomu stóp. Podstawowa stopa procentowa wynosi 3,75%.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 Słuchają państwo magazynu Polska i Świat. Agata, powiedziałaś chwilę temu, że dzisiejsze wysiłki sędziów Trybunału Konstytucyjnego przypominały grę. Jakiego typu grę? Hmm, chyba przygodową z elementami dreszczowca. Uroczystość w Sejmie, w czasie której sześcioro sędziów złożyło ślubowanie, no jednak przebiegała. Bardzo spokojnie. To prawda, ale emocje buzowały, bo pod spodem toczy się ostry konflikt o trybunał, a szerzej o kształt polskiego ustroju. I dzisiaj te spory mogliśmy śledzić w Sejmie, w Kancelarii Prezydenta, w Trybunale, a nawet pod Trybunałem. I wszędzie tam była z mikrofonem Sylwia Białek.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 i przeszli do pracy. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Profesor Andrzej Cól powiedział, że obecność prezydenta nie była konieczna i ślubowanie odbyło się zgodnie z przepisami. Prezydent nie uczestniczy w wyborze. Wybór był dokonany przez Sejm. Uroczystość w mediach społecznościowych skomentował Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta. Napisał, że po farsie zorganizowanej w Sejmie nadal jest 11 sędziów i czterech antysędziów. Później podczas konferencji prasowej poinformował, że prezydent złoży do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego ślubowania sędziów. Prezydent zgodnie z polskim porządkiem konstytucyjnym tę sprawę skieruje do rozpoznania do Trybunału Konstytucyjnego w trybie artykułu 189 Konstytucji bo prezydent Nawrocki postępuje ścieżką konstytucyjną. Zbigniew Bogucki zwrócił uwagę, że prezydent nie jest ustawowo zobowiązany terminem, jeśli chodzi o przyjęcie Ślubowania od sędziów. Sędziowie mogli się uzbroić w cierpliwość, mówił w kancelarii prezydenta. Kiedyś ustawa mówiła o 30 dniach. Te 30 dni nawet wobec tego, kiedy zostali wybrani sędziowie, nie minęły, natomiast znowelizowana ustawa nie zakreśla ani niezwłocznie nie używa terminu, ani nie używa terminu wyrażonego w dniach, tygodniach czy miesiącach. o Trybunał Konstytucyjny skomentował też Andrzej Duda, były prezydent w rozmowie w kanale Krzysztofa Szczuckiego powiedział, że obecny prezydent Karol Nawrocki nie może decydować o tym, od kogo przyjmie ślubowanie, a od kogo nie.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 Ślubowanie sędziów. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego przekazali w Kancelarii Prezydenta pisemne roty ślubowań. W oświadczeniu dla mediów sędzia Krystian Markiewicz podkreślał, że obowiązkiem nowo wybranych sędziów jest niezwłoczne rozpoczęcie wykonywania obowiązków. Jesteśmy prawidłowo i skutecznie wybranymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego.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 A z nami jest profesor Tomasz Słomka, politolog, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, z którym będziemy mogli skomentować te dzisiejsze burzliwe wydarzenia. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór, pański. No to bym zapytała pana na początek o ocenę tego sędziowskiego konceptu, który dzisiaj się objawił, czyli uroczystości w Sejmie, złożenia e, ślubowania z formułą wobec prezydenta, ale bez rzeczywistego prezydenta w sali kolumnowej. Jak pan ocenia mm, ten pomysł, na ile on jest niebezpieczny? Powiem szczerze, że byłem wręcz w pewnym, od pewnego momentu głębokim zwolennikiem tego rozwiązania, widząc w nim chyba jako jedyny model e, mogący przełamać kryzys, e, który powstał wokół wprowadzenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. E, no bo właściwie tutaj kilka elementów zostało zabezpieczonych. Po pierwsze e, mamy przypiękę złożoną w miejscu, gdzie sędziowie zostali wybrani, więc skoro nie może być to plac prezydencki, to jest to budynek parlamentu wobec przedstawicieli narodu, symbolizowanych chociażby przez marszałków Sejmu i Senatu. Ale jednak z drugiej strony w sędziowie kierowali swoje, swoje ślubowanie wobec prezydenta, czyli podmiotu wskazanego przez ustawę, Więc i tutaj zadość stało się wymaganiom normatywnym. No i jeszcze oczywiście notariusz, który można powiedzieć w takim wymiarze prawnym pilnował właściwości i prawidłowości przebiegu tego wydarzenia. A więc kilka elementów tutaj zostało wykonanych, moim zdaniem, tak jak pozwalała na to sytuacja. Przy okazji oczywiście pojawia się cała interpretacja, co to znaczy wobec prezydenta. Na pewno prezydent musi być tutaj adresatem i na pewno też nie można zrobić tego, co zrobił po południu szef kancelarii prezydenta, czyli porównywać tych rozwiązań dotyczących sędziów Trybunału do tego, co dotyczy prezydenta, gdy ten obejmuje swój urząd po wyborach. A dlaczego nie można porównywać tych dwóch sytuacji? Dlatego, że pan minister poszedł, no przepraszam za to określenie, trochę na łatwiznę hmm. konstytucyjną, mówiąc, no przecież 130 artykuł Konstytucji mówi, że wobec Zgromadzenia Narodowego prezydent składa swoją przysięgę. Ale... To nie jest to samo, ponieważ 114 artykuł Konstytucji mówi jednocześnie, że Zgromadzenie Narodowe uchwala swój regulamin, a na podstawie tego przepisu konstytucyjnego Zgromadzenie Narodowe przyjęło regulamin, który umożliwił przeprowadzenie przysięgi prezydenckiej, a regulamin ten mówi wyraźnie, że musi się zebrać Zgromadzenie Narodowe i przed nim, dokładnie przed nim, pan prezydent musi swój urząd objąć. A więc absolutnie to nie są tożsame hmm. sytuacje i to pan, pan, pan minister trochę przestrzelił tutaj niestety. Ale, ale, ale. Przez cały dzień słyszeliśmy wielu znamienitych prawników, którzy pytanie o te kwestie, Koniec końców odpowiadali, to nie jest spór prawny, to jest spór polityczny. Te dyskusje o przepisach, o, o duchu, duchu konstytucji, o ustawie są tak naprawdę tylko pewną dekoracją. Gdzieś pod spodem trwa ostry spór polityczny i ja się zastanawiam panie profesorze, bo ten spór trwa od 10 lat, właściwie nawet nie spór, tylko ostry konflikt. O co on jest? Panie redaktor, mamy 10 godzin na rozmowę, jak rozumiem. Prosiłam dwoma, <głos> trzema być. zdaniami. <głos> Oczywiście żartuję sobie, ale w, tak żartuję trochę przez łzy, bo prawdę mówiąc, prawo konstytucja, ustrój, który powinien stabilizować życie państwa i społeczeństwa, stały, stały się zakładnikami w, tak naprawdę rzeczywiście procesów politycznych, polaryzacji sceny politycznej, populity, pewnych populistycznych y, działań y, polityków, y, a oczekiwalibyśmy jednak, że konstytucja i to, co stabilizuje społeczeństwo, będzie poza tym y, sporem. Podążenie do y, wyznaczenia swojej roli na scenie politycznej, do odznaczenia się na niej, hmm. do odegrania pewnej roli, do zgarnięcia y, głosów wyborców jako swojej tej waluty politycznej okazuje się silniejsze od podstaw funkcjonowania y, państwa. I myślę, że tak najprościej, gdybym miał to wytłumaczyć, to bym powiedział, ta waluta polityczna, y, to istnienie na scenie politycznej, wpływy polityczne są ważniejsze niż y, stabilność organizacji państwowej. Ale wie pan akurat sądownictwo i to zwłaszcza sądownictwo konstytucyjne zostało wybrane jako ta platforma do realizacji tych politycznych celów. I zastanawiam się dlaczego. No bo mamy wiele innych organów konstytucyjnych, mamy wiele innych polityk publicznych, które mogłyby być taką platformą, a właśnie te 10, ponad 10 już lat temu za destrukcję destrukcja dotyczyła właśnie Trybunału Konstytucyjnego. To wtedy tych dublerów wybierano pod osłoną nocy i w Wtedy to się wszystko zaczęło i nie może się skończyć, więc dlaczego akurat sądownictwo? Ale pan redaktor, to jest przewrotnie bardzo racjonalne, bo jeżeli się przyjrzeć nie tylko naszym przykładom, ale chociażby przykładowi węgierskiemu, który też jest gorącym przykładem y, politycznym ostatnich tygodni i dni, y, to przecież ten model orbanowski i model y, polskiej prawicy, one są bardzo do siebie podobne. I tam i tu y, pierwszy ten impet idzie w kierunku rozmontowania bezpiecznika, jakim jest sądownictwo konstytucyjne. Jeżeli nie działa ten bezpiecznik, to znaczy, że władza pozbawiona jest pewnej, pewnego ograniczenia swojego działania. Pozbawia się ona kogoś, kto stoi na straży yy, zasad działania w państwie, R w określa granice tej swojej władzy tak szeroko, jak jest to tylko możliwe, a kontrola nie działa. A więc uderzenie w sądownictwo konstytucyjne to jest jak uderzenie w splot społecz, yy, słoneczny państwa i yy, yy, to jest yy, bardzo, bardzo logiczne. Za tymi idą oczywiście inne instytucje, bo yy, przecież mieliśmy po 2015 roku osłabienie chociażby pozycji Rzecznika Praw Obywatelskich, kwestie Sądu Najwyższego, kwestie Krajowej Rady Sądownictwa, ale jednak sądownictwo konstytucyjne jako Sąd prawem jako ten główny ogranicznik władzy politycznej było tak naprawdę najważniejszym punktem odniesienia. Bogdan Święczkowski powiedział dzisiaj, że czworo sędziów, m, którzy jego zdaniem nie złożyli ślubowania, może przychodzić na, do Alei Szucha, do siedziby Trybunału, do biblioteki, posiedzieć w holu. On serdecznie zaprasza, tak jak każdego innego obywatela. Tym to się skończy, m, że czworo tych sędziów nie zostanie dopuszczonych do pracy i będziemy, nie wiem, czekali na kolejne wybory sędziów, na kolejne, a może nie, aż do wyborów na parlamentarnych i na sędziów dublerów. Panie redaktor, no w tym klinczu niestety wiele na to wskazuje, hmm. że realnie czterech prawidłowo wybranych sędziów, czwórka prawidłowo wybranych sędziów nie będzie dopuszczona do, do pracy, bo ja nie wyobrażam sobie... Aby mogły ziścić się pewne proponowane nawet przez y, profesorów wyższych uczelni, y, scenariusze, które by siłowo pozwalały na wprowadzanie sędziów, i no nie wiem, na co dzień mieliby być oni, mieliby być oni przez organy siłowe dopuszczani. do tej pracy nie wyobrażam sobie po prostu takiej y, y, takiej Oni sami sytuacji. na pewno by też tego nie chcieli. Profesor Tomasz Słomka z Uniwersytetu Warszawskiego. Pol Politolog, bardzo serdecznie dziękujemy za te rozmowę. Program pierwszy Polskiego Radia. 22.16 trwa program Polska i Świat, a ja słyszę, że Donald Trump jest rozczarowany państwami członkami NATO. Czym go rozczarowaliśmy? Ano tym, że jako Sojusz Obronny nie chcieliśmy wspólnie z Amerykanami atakować. Mm. No ale to w takim razie jak określić nasz stosunek do Trumpa, który wraz z Nataniachu rozpętał wojnę na Bliskim Wschodzie, spowodował śmierć tysięcy cywilów i globalny kryzys paliwowy? A na koniec próbował sojuszników do tej wojny wciągnąć. No, Myślę, że też jesteśmy głęboko rozczarowani, tylko że no, nie bardzo możemy to głośno powiedzieć. Ciekawe, czy powiedział to Donaldowi Trumpowi Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, który jest teraz w Waszyngtonie, już z amerykańskim prezydentem rozmawiał. O czym dokładnie? O tym opowie Magdalena Skajewska. Mark Rutte nazywany zaklinaczem Trumpa przyjechał wczoraj do Waszyngtonu by łagodzić napięcia w czasie jednego z najpoważniejszych kryzysów w Sojuszu Północnoatlantyckim. Prezydent Trump jest coraz bardziej sfrustrowany stanowiskiem państw europejskich w kontekście operacji epicka furia, która nie przebiega tak dobrze jakby tego oczekiwał, a przepływ statków przez cieśninę Ormus jest wciąż utrudniony. Tymczasem żaden z sojuszników nie przyjął propozycji wojskowego zaangażowania się już teraz, w czasie konfliktu w odblokowanie cieśniny, a dodatkowo część krajów jak Hiszpania czy Włochy sprzeciwiły się wykorzystaniu europejskich baz USA do prowadzenia ofensywnych działań w Iranie. We wpisie w mediach społecznościowych amerykański przywódca napisał tak. Na to nie było przy nas, kiedy ich potrzebowaliśmy, i nie będzie ich przy nas, jeśli znów będziemy ich potrzebować. Przypomnijcie sobie Grenlandię, ten wielki, źle zarządzany kawałek lodu. Według agencji Reuters Rute po spotkaniu w Białym Domu miał poinformować niektóre kraje członkowskie, że Trump oczekuje konkretnego zaangażowania na rzecz odblokowania ciśnieny Ormus i to w najbliższych dniach. Tygodnik Der Spiegel twierdzi, że żądania miały charakter ultimatum. Rute przekonywał dziś, że NATO jest gotowe pomóc. Koalicja 34 krajów, która zebrała się na szczeblu wojskowym w zeszły wtorek, rozpoczęła szczegółowe planowanie tego, czym może być misja w Cieśninie Ormus. Myślę, że to jest pierwszy krok. Jeśli NATO może pomóc, to oczywiście jest gotowe. Nie ma powodu, żeby nie pomagać. Dokładna struktura jest mniej ważna niż tempo. Powiedziałbym, że szybkość działań jest ważniejsza od perfekcji. Ale jeśli NATO może odegrać jakąś rolę, byłoby wspaniale. Role, Dziennik The Wall Street Journal donosił wczoraj, że Trump rozważa ukaranie nieprzydatnych według niego krajów NATO przez wycofanie z nich sił amerykańskich. Pomysł ten zakładałby przeniesienie wojsk do państw wschodniej flanki, takich jak Polska, Rumunia, Litwa czy Grecja. Po spotkaniu z Rutę Trump nie wrócił jednak do innej zapowiedzi, która zdążyła już zelektryzować Europejczyków, czyli wycofania Stanów Zjednoczonych z sojuszu. Według Iana Bremera, prezesa Eurasia Group, temat nie jest jednak zakończony. Europejczycy Widzą, że Trump myśli o opuszczeniu NATO, czego tak naprawdę nie może zrobić, bo to zależy od kongresu. Ale z pewnością jest bardziej zorientowany na ten kierunek, a to osłabi Europejczyków. Nawet nie wychodząc z NATO, Waszyngton może skutecznie paraliżować jego decyzje i działania. Stany Zjednoczone pozostają największym i najważniejszym członkiem tej organizacji. Stanowią jej główny filar militarny i pokrywają prawie 16% kilku miliardowego budżetu. O czym mówiła Magdalena Skajewska, a z nami połączony jest profesor Jarosław Jarząbek z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przyjrzymy się teraz sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ten rodzaj między Amerykanami a Iranem się utrzymuje. Izrael także Iranu nie atakuje, ale gorące jest cały czas w Libanie. Izrael nie wstrzymał swoich uderzeń na Hezbollach i nie tylko na Hezbollach. Pojawiła się wieczorem zapowiedź tego, że dojdzie do rozmów między Izraelem a Libanem w sprawie tego, żeby pokój w Libanie zaprowadzić, ale to na razie nie oznacza wstrzymania tam walk. No i oczywiście rozmowy z władzami Libanu to nie są rozmowy z Hezbollahem, czyli z głównym przedstawicielem, przeciwnikiem Izraela w Libanie. Kiedy patrzy pan na tę sytuację w Libanie, to, to, to jest to coś, co może wykoleić ten rozejm, który mamy od dwóch dni? Może tak, dlatego że no, z tych trzech głównych aktorów tej wojny, czyli Stanów Zjednoczonych, Izraela i Iranu. Tak naprawdę to Izrael jest jedynym, który no, nie jest zadowolony z tego rozejmu, który został zawarty i jest też jedynym, który mm, nie uczestniczył w tych rozmowach, które doprowadziły do e, zawarcia tego rozejmu. I z Izraela płyną głosy, że no, Izraelczycy są wyraźnie e, zawiedzeni tym, że prezydent Donald Trump zdecydował się na e, zawieszenie broni. Nawet i ten, ten, ten sondaż dziennika Jerusalem Post pokazał, że i społeczeństwo izraelskie jest rozczarowane. 63% Izraelczyków w tym sondażu oceniło, że ten rozejm to nie jest dobry pomysł. W tym momencie w każdym razie zawierany. Dokładnie. Dokładnie tak, także to nie jest tylko i wyłącznie kwestia samego premiera Benjamina Netanyahu i jego jakiejś e, wojowniczej postawy, no tylko po prostu Izraelczycy e, uważają, że tą wojnę należy kontynuować i ten Iran należy dalej e, osłabiać. Nawet krytyka, która w, w, w Izraelu e, wybuchła pod e, adresem premiera Benjamina Netanyahu dotyczyła generalnie tego, że on nie potrafił e, przekonać Amerykanów czy znaczy, prezydenta Trumpa osobiście do tego, żeby tą wojnę kontynuował. W takim tonie na przykład się lider opozycji Jai Lapid wypowiadał. Dlatego, no właśnie, z drugiej strony mamy Iran, który zapowiedział, że e, według niego e, ta, ten rozejm obejmuje też zaprzestanie działań w Libanie. I nie otwieracie się za na Ormus w związku z tym. Dokładnie tak. Irańczycy twierdzą, że jest to część porozumienia i że e, Izrael powinien zaprzestać ataków na Liban, w przeciwnym razie e, Irańczycy nie będą realizowali tej swojej części zobowiązań, czyli właśnie nie otworzą e, cieśniny ormu. A to z kolei jest warunek, warunek jest, jest warunek Amerykanów dla utrzymania tego rozejmu. No, media podają, że to zresztą y, amerykańskie media, telewizja NBC News na przykład, że to Donald Trump miał nacisnąć na Benjamin Netanyahu, żeby ograniczył uderzenia w Libanie i siadł do rozmów z władzami Libanu. Tylko co mogą dać rozmowę z władzami Libanu? Władze Libanu to nie równa się Hezbollah, to jest coś innego. Y tak, to ja myślę, że tak naprawdę dużo zależy od takiej rzeczy, której my nie wiemy, to znaczy jak bardzo mocno Donald Trump nacisnął na Benjamin Netanyahu, bo być może jest tak i byłby to taki optymistyczny scenariusz, że rzeczywiście Donald Trump przymusił Benjamin Netanyahu do tego, żeby ten no, zaprzestał przynajmniej czasowo tych ataków w Libanie i teraz... Ta zapowiedź na Nataniachu, że on będzie rozmawiał teraz z rządem libańskim jest pewnym rodzajem wyjścia z twarzą z tej sytuacji. Znaczy, Nataniachu nie będzie musiał zaprzestać tych ataków i przyznać, że no, po prostu Amerykanie go do tego zmusili. Tylko tak jak już to powiedział, no, będzie twierdził, że to rząd libański poprosił go o to, żeby siadł do rozmów. W związku z tym on teraz, ponieważ te rozmowy się zaczęły z rządem libańskim, no to te ataki... Izraelskie chwilowo powstrzyma, żeby zobaczyć, co uda się z tym rządem libańskim wynegocjować. Tak, rzeczywiście to nie będą rozmowy z Hezbollahem i nie wiadomo, jak Hezbollah się zachowa i jak on to przyjmie, Natomiast być może właśnie, że będzie to no, przynajmniej jakiś pretekst albo przyczynek do tego, żeby e, tą izraelską przemoc w Libanie ograniczyć. No, wydaje się też, że Donaldowi Trumpowi zależy na tym, żeby przed tymi zaplanowanymi na sobotę rozmowami w Pakistanie, tam mają e, negocjatorzy amerykańscy i irańscy przez pośredników, pakistańczyków i prawdopodobnie też e, omańczyków e, e, rozmawiać ze sobą, żeby przed tym spotkaniem, no właśnie jak najwięcej tych problemów z Bliskiego Wschodu e, może nie tyle zdjąć, co przynajmniej i jakoś je zamrozić. Ja mam przynajmniej takie wrażenie, na no Liban jest w tym momencie najważniejszym problemem. Y, tak, z tych, które... Y, no, dlatego, że tam y, w tej chwili w zasadzie y, toczą się takie najcięższe walki, to trudno powiedzieć, że są to walki, tak, po prostu jest to ostrzał Izraela, ze strony Izraela y, ostrzał Libanu. Y, pojedyncze ataki y, wciąż mają miejsce na y, państwa zatoki i, i tam wciąż jakieś pojedyncze y, y, no, tylko wskazuje na to, że irańskie drony spadają ostatnio na Kuwait i Arabię Saudyjską, ale już oczywiście nie na taką skalę, jak miało to miejsce w tych ostatnich tygodniach. Tym, co wydaje mi się, że jest takim no chyba najbardziej optymistycznym, czy taką najbardziej optymistyczną przesłanką przed tymi, tymi rozmowami, które mają się teraz zacząć na dniach, jest to, że chyba i Stany Zjednoczone, i Izrael są mocno zmęczone, i, i, i, i Iran, przepraszam, są mocno zmęczone tą wojną i chyba rzeczywiście jest no, pewna chęć do tego, żeby te działania wojenne i ze strony Iranu, i ze strony Stanów Zjednoczonych zakończyć. No to dobrze bo... chyba w może tym rozmowom nie, nie w Pakistanie, wynika. tym, które mają się odbyć w sobotę? Mam wrażenie, że gdyby wynik tych rozmów zależał rzeczywiście wyłącznie od Stanów Zjednoczonych i Iranu, to można by do tego podchodzić optymistycznie, bo i Amerykanie, i Irańczycy nie mają w tej chwili żadnego interesu w tym, żeby kontynuować walkę. Więc to jest no, tym takim optymistycznym elementem. To, co może rzeczywiście być problemem, to jest postawa Izraela, z jednej strony i być może też postawa pewnych grup w samym Iranie, no bo po likwidacji jednak dużej części irańskiego przywództwa ja odnoszę takie wrażenie, że w samym Iranie w tej chwili chyba procesy podejmowania decyzji są dosyć mocno podzielone. Tak, to prawda, udało się to w dużej mierze strzaskać Amerykanom i trudno pewnie do końca zrozumieć, jak teraz funkcjonują te irańskie władze dokładnie. Bardzo dziękuję. Profesor Jarosław Jarząbek, Uniwersytet Wrocławski był moim i Państwa gościem. A teraz wiadomość z Rosji. To pewnie nie wesoło. No, rzeczywiście. Bardzo ważne i zasłużone w walce o prawa człowieka Stowarzyszenie Memoriał zostało uznane właśnie przez kremlowski reżim za organizację ekstremistyczną. Memoriał, na pewno pamiętają Państwo, m, troszczy się o więźniów politycznych i o ich rodziny, nagłaśnia represje i walczy o ujawnienie katyńskich archiwów. Tak, bez wątpienia jest to bardzo zasłużone stowarzyszenie. Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Moskwie jest z nami. Dobry wieczór Maćku. Dobry wieczór, witam. I co to oznacza ta decyzja? Jak rozumiem, że kto współpracował z memoriałem, to teraz może być po prostu ścigany przez rosyjskie służby i to ścigane pod poważnym zarzutem działalności ekstremistycznej. Zagrożone jest takie, takie przestępstwo ścigane z kodeksu karnego do 10 lat pozbawienia wolności. Tam są różne grzywny, ograniczenia wolności, jakieś roboty publiczne, ale tak naprawdę najwyższa kara to jest 10 lat w łagrze o zaostrzonym rygorze. Ja przypomnę, że memoriał powstał w latach 80. XX wieku. Jest to stowarzyszenie założone przez sowieckich dysydentów, obrońców praw człowieka. Organizacja w 2021 roku została przez moskiewski reżim zdelegalizowana, więc jeszcze uznawanie jej za ekstremistyczną wiele lat po tym, jak reżim ją zdelegalizował, zlikwidował tak naprawdę. To jest takie znęcanie się nad czymś, czego w tej rzeczywistości putinowskiej już dawno być nie powinno. A dlaczego Kremlowi tak zależy na zniszczeniu memoriału? Bo organizacja dysponuje ogromnymi zbiorami archiwalnymi, wynikami badań, które ujawniają ogrom zbrodni sowieckich i współczesnego reżimu. Mówi mi o tym przy okazji właśnie procesu likwidacji stowarzyszenia w sek sekcji Polski Aleksandr Gurjanow. Nasza obecna władza rosyjska próbuje budować taką legitymację, jednoczyć społeczeństwo na podstawie no, tego, co się w Polsce nazywa tam mit założycielski. Tak? Oni, wielki nacisk składą na znaczenie zwycięstwa nad faszyzmem w 1945 roku i jakby odpychanie w niepamięć tych wszystkich zbrodni dokonanych przez państwo i takie dążenie, żeby historię Związku Radzieckiego przedstawić jako taki ciąg zwycięstw i osiągnięć. I dlatego badanie represji, badanie tych zbrodni podważa ten mit. Ewgenia Albac, redaktor naczelny New Times, komentujący dzisiejszą decyzję Sądu Najwyższego Rosji o uznaniu memoriału za organizację ekstremistyczną, potwierdza to, o czym mówił Aleksandr Guryanow rozmawiając z telewizją Deszcz. To nie tylko atak na organizację i ludzi, którzy wykonywali wspaniałą pracę. To atak na historyczną prawdę. To atak na tę prawdę, którą czekiści zwalczali w latach 30., -tych, 40., -tych, 50. -tych i później. Oni tak naprawdę nigdy nie zakończyli tych ataków. Oni zamykają dostęp do rzeczywistej historii Rosji, do tragedii związanych ze stalinowskimi represjami. W Rosji memoriał zlikwidowano, ale nadal działają zagraniczne struktury, stowarzyszenia i powstają nowe, w tym Memoriał Polska. W 2022 roku, już po napaści Rosji na Ukrainę, memoriał został wyróżniony pokojową Nagrodą Nobla. W ocenie rosyjskich niezależnych prawników oraz osób związanych z memoriałem, reżim Putina, uznając memoriał za organizację ekstremistyczną, chce mieć pretekst do represjonowania ludzi ujawniających prawdę o zbrodniczych systemach funkcjonujących w Rosji w 20 i w 21. W wieku i dodam po rozmowach z moimi przyjaciółmi, historykami niezależnymi, pracującymi dla Memoriału, że reżim Władimira. Putina buduje na likwidowaniu, tuszowaniu zbrodni sowieckich mit współczesnej Rosji, Rosji, która powstała na podwalinach światłego państwa zbudowanego przez Józefa Stalina. No i oczywiście z naszego polskiego punktu widzenia ważne jest to, że memoriał bardzo wiele zrobił dla ujawnienia archiwów dotyczących zbrodni katyńskiej. Maciej Jastrzębski, bardzo dziękuję. Polskie Radio. Jedynka a my w Jedynce cały czas podsumowujemy dzień. W ramach tego podsumowania muszę Państwu powiedzieć, że ministra edukacji Barbara Nowacka podjęła decyzję. Dobrowolna dotychczas edukacja zdrowotna od nowego roku szkolnego będzie obowiązkowa. Tylko dlaczego wyczuwam tu pewien haczyk? Bo... Część lekcji, a konkretnie edukacja seksualna, będzie nieobowiązkowa, co oznacza w praktyce, że uczniowie i uczennice dowiedzą się, czy i rodzice sprzeciwiają się edukowaniu w szkole o takich rzeczach jak płodność, ochrona przed chorobami przenoszonymi drogą płciową albo ochrona przed przemocą seksualną. No to rzeczywiście budzi wątpliwości, a więcej o decyzji Ministerstwa Obrony Edukacji Narodowej Martyna Szymczakowska. Ministra edukacji Barbara Nowacka potwierdziła to, o czym nieoficjalnie mówiło się już od kilku tygodni. Od 1 września edukacja zdrowotna będzie obowiązkowym przedmiotem w szkołach. Natomiast podjęłam decyzję, że ten komponent dotyczący wiedzy o życiu seksualnym będzie nieobowiązkowy. Szkoła nie potrzebuje awantur, nie potrzebuje polityków, którzy robią sobie politykę na wiedzy. Z takiej decyzji cieszą się organizacje uczniowskie, które wspierały wprowadzenie edukacji zdrowotnej jako potrzebnej młodym ludziom wiedzy. Bardzo się z tej informacji cieszymy, wręcz to jest nasze... Spełnienie marzenia go młodych ludzi, jako uczniów, że wreszcie będziemy mieli przedmiot w polskiej szkole, który uczy nas tego, co faktycznie dzieje się tu i teraz, ale również będzie działo się niedalekiej przyszłości. Mówi lider akcji uczniowskiej, osiemnastoletni Paweł Mrozek, ale jednocześnie ostro krytykuje wyłączenie modułu o zdrowiu seksualnym. To jest serce przedmiotu edukacji zdrowotnej i powinien każdy to zrozumieć, a zakrywanie się tym, że edukacja seksualna jest deprawacją, ideologizacją, że to jest przedmiot, który będzie zmieniał płeć dziecku i łamał konstytucję, no jest totalnym absurdem, który płynął i płynie ze strony przede wszystkim polityków prawicy. Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, profesor Bartosz Molik, który współtworzył podstawę programową edukacji zdrowotnej, uważa, że decyzja Barbary Nowackiej jest słuszna. Ja rok temu już powiedziałem jasno, my ten dziesiąty moduł powinniśmy wyodrębnić, niech on będzie w oddzielnym przedmiocie, niech to będzie przysposobienie do życia w rodzinie, nie wiem jak ten przedmiot mógłby się nazywać, ale niech dziewięć modułów, które nie stanowią dyskusji, powinno stanowić obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. A dyrektorka szkoły podstawowej numer 103 w Warszawie, Danuta Kozakiewicz, dodaje, że w obecnej sytuacji, gdy wiedza seksualna wzbudza tak dużo kontrowersji polityków i episkopatu,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 Jestem skłonna przychylić się do rozwiązania polegającego na wyłonieniu tej tematyki i wprowadzeniu w sposób fakultatywny, przynajmniej na pewien czas. Ministra edukacji zapewnia, że teraz eksperci doprecyzują, które tematy i jakie zagadnienia będą nieobowiązkowe. Powołamy zespół ekspertów, nastąpi to najprawdopodobniej formalnie dziś lub jutro, tak żeby mogli już zacząć pracę, zresztą też z nimi jesteśmy w kontakcie i czekali na ten moment, żeby móc ruszyć z pracami, także zespół ekspercki rozdzieli to, co jest ważne, potrzebne od tego, co ewentualnie mogłoby wzbudzić kontrowersje w prawicowej bańce, bo szkoła potrzebuje spokoju. Edukacja zdrowotna jest nauczana od czwartej klasy szkoły podstawowej i przez dwa lata w szkołach średnich. I tym tematem kończymy magazyn Polska i Świat. Agata Kowalska i Michał Strzałkowski. Do usłyszenia. JEDYNKA Polskie Radio A w jedynce już za chwilę Kronika Sportowa i Tomasz Kowalczyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I jakie będzie słowo klucz dzisiejszej Kroniki Sportowej? Dramaturgia, bo towarzyszyła i piłkarzom nożnym, ręcznym siatkarzom działo się. i Kronika Sportowa. A te niesamowite emocje zgotowali kibicom piłkarze Rakowa-Częstochowa i GKS-u Katowice w półfinale Pucharu Polski. Mariusz Rajek. Po i przepełnionym emocjami meczu Raków Częstochowa melduje się w finale Pucharu Polski. Częstochowianie wygrali z gks Katowice po konkursie rzutów karnych, a jak duże były emocje w Częstochowie, najlepiej świadczy wynik. W regulaminowym czasie 3 do 3, po dogrywce 4 do 4, a w rzutach karnych 4 do 2. To był prawdziwy roller coaster W pierwszej połowie GKS Katowice dominował już w 21 minucie, wychodząc na prowadzenie po uderzeniu Erika Irki, kiedy Arkadiusz Jędrych pe... Pewnie wykorzystał rzut karny pod koniec pierwszej połowy. Wydawało się, że Raków może mieć duże problemy z wróceniem do tego spotkania, ale nic bardziej mylnego. Początek drugiej połowy to bardzo szybkie Trafienie kontaktowe Jonatana Brauta Brunesa w 47 minucie, a zaledwie dwie minuty później było już 2 do 2, kiedy Bogdan Rakowican głową wpakował piłkę do bramki Dawida Kurły po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Michaela Amejała. Raków poszedł za ciosem, Raków chciał to rozstrzygnąć w regulaminowym czasie i w 32 minucie wyszedł na prowadzenie. Lamin Diaby Fadiga dobił nieudany rzut karny Brauta Brunesa. Było to wszystko jeszcze sprawdzane, ale ostatecznie gol dla Rakowa uznany, kiedy Starion w Częstochowie miał świętować, przyszedł doliczony czas gry, 94. minuta i wyrównanie Adama z Relaka. Wiadomo było, że trzeba będzie zagrać dodatkowe pół godziny, w których Toraków ponownie wyszedł na prowadzenie, a bramkę zdobył krytykowany często w tym sezonie Leonardo Rosza, wykorzystując bardzo dobre dośrodkowanie Karola Struskiego. Kibice w Częstochowie kolejny raz się cieszyli, ale kolejny raz przedwcześnie, 117. minuta i Eman Markowicz doprowadza do kolejnego remisu. To oznaczało konkurs rzutów karnych, w których tak naprawdę wydarzyć mogło się wszystko. Częstochowieni wygrali losowanie i zaczynali te jedenastki nikt w Rakowie się nie pomylił. Te karne były egzekwowane perfekcyjnie. Za to bohaterem Częstochowian, największym był Oliwier Zych, który obronił uderzenia Sebastiana Milewskiego i Erika Irki. Dwie pomyłki katowiczan kosztowały to, że na kolejny finał Pucharu Polski będą musieli jeszcze trochę poczekać. W Rakowie wielkie święto jakby po zwycięstwie, ale to jednak dopiero finał. Z nami największy bohater tego półfinału Pucharu Polski, tak chyba trzeba powiedzieć, te cztery bramki w meczu, w dogrywce, kompletnie nieważne. Liczą się dwa obronione rzuty karne i awans Rakowa do finału. Tak, no ja w sumie to bym powiedział, że drużyna jest największym bohaterem, bo uważam, że, że chłopaki się spisali na medal. Ja tylko dopełniłem, dopełniłem moją, moją rolę, pracę, no więc jestem, jestem zadowolony z, fi, z finałowego wyniku. Miałeś rozpisane te karne, widziałeś jak Gieksa będzie uderzać? Tak, miałem rozpisane. Analizujemy przed każdym meczem karny, więc, więc miałem rozpisane. W takich meczach o taką stawkę często ten jeden karny decyduje, no ale obronione dwa to przesądzona sprawa. Tak, no, tego drugiego to w sumie, w sumie nie dotknąłem, bo nie leciał w bramkę, ale jakby, wydaje mi się, że jakby leciał w bramkę, to bym, to bym obronił. Eee, no, ale też chłopaki dobrze strzelili karnego. Eee, bramkarz GKS-u był blisko, ale jednak... Jednak strzelili, więc dobrze dla nas. Przynajmniej Bartosz, no tak z przegranego dzisiaj gqs u Katowice, ale wydaje mi się, że po takim meczu to chyba obie drużyny w jakimś sensie są wygrane, bo to było niesamowite widowisko. no, i no wygrana drużyna jest jedna, ta która pojedzie na narodowy, a, a, a niestety to, to nie, jesteśmy, nie jesteśmy my, ale na pewno wracamy no, z podniesioną głową, no taki sport, ktoś, ktoś musiał przegrać, my walczyliśmy tak jak dzisiaj potrafiliśmy. Ten mecz był tak szalony, że, że, że nie wiem, czy grałem w tak szalonym meczu, a jak, a jak grałem, to to jest na równi, więc yy, no, myślę, że dobre widawisko I, i, i, i oby więcej takich, bo po takim, na takim mecze się chyba przyjemnie chodzi, na takim mecze się przyjemnie ogląda i, i tak jak mówię, no, szkoda, że dzisiaj jesteśmy po tej stronie przegranych, ale wielkie gratulacje dla Rakowa, bo tak jak my wracaliśmy w tego meczu dwa razy, tak samo Raków wracał i, i, i no co, no i regenerujemy się i, i gramy dalej. Dalej o piłce nożnej. Szymon Marciniak znalazł się na liście nominowanych sędziów na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Pochodzący z Płocka arbiter po raz trzeci znajdzie się na mundialu. W 2022 roku w Katarze prowadził finał Argentyna-Francja. W gronie polskich arbitrów zobaczymy również sędziego War, Tomasza Kwiatkowskiego, a także asystentów Tomasza Listkiewicza i Adama Kupsika. FC Barcelona złożyła formalną skargę do UEFA dotyczącą sędziowania w przegranym 0-2 meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów u siebie z Atletico Madryt. Chodzi o incydent na początku drugiej połowy, kiedy Barca domagała się rzutu karnego po tym, jak bramkarz Atletico Juan Musso wznowił grę od bramki, a obrońca Mark Pubil dotknął jej ręką w polu karnym. Rumuński sędzia Istvan Kowacz nie odgwizdał faulu, a VAR nie wezwał go do sprawdzenia sytuacji. Teraz w Kronice Sportowej o walce szczypiornistów Wisły-Płock w jednej 8 finału Ligi Mistrzów opowiada Michał Kublik. To był wieczór pełen skrajnych emocji w Orlen Arenie, który niestety zakończył się dla płockich kibiców ogromnym niedosytem. Rewanżowe starcie ze Sportingiem Lizbona mistrzowie Polski zeszli bardzo niepewnie. Dwa nieskuteczne rzuty i kosztowna strata w środku boiska sprawiły, że goście szybko wyszli na prowadzenie 3-0. Dopiero Jans otworzył wynik dla Wisły, trafiając na 1-3. A chwilę później Richardson nie wykorzystał rzutu karnego. Pierwsze 10 minut było jednak słabe w wykonaniu gospodarzy, a sytuację pogorszył Fazekas, który zmarnował stuprocentową okazję. Po pierwszym kwadransie przyjezdni prowadzili 9-5, a Płoczanom wyraźnie brakowało zimnej krwi. Kolejny rzut karny zmarnował Michał Daszak, posyłając piłkę obok bramki. Fatum siódemek trwało w najlepsze przystanie. stanie 70 szansę zaprzepaścił także Kosorotow. Dopiero coraz szczelniejsza defensywa gospodarzy i ogłuszający doping fanów pozwolił Wiśle wrócić do gry. W 26 minucie Fazekas doprowadził do remisu 10-10, a po chwili jako Sorotowa i Krajewskiego dały na wciarzom prowadzenie 12-10. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 13-11. Druga połowa rozpoczęła się jednak od kolejnego fatalnego przestoju. Choć Richardson podwyższył na 14-11, Płocka ofensywa nagle się zacięła. To Sporting wykorzystał z zimną krwią. Portugalczycy wygrali ten fragment 4-0 i w 39 minucie prowadzili 16-15, co zmusiło trenera Sabatę do wzięcia czasu. Gra się wyrównała, a bramki Fazekasa i Richardsona przywróciły prowadzenie 17-16. Na 20 minut przed końcem zrobiło się go gdy zawodnik z numerem 44 opuścił boisko z czerwoną kartką, a Richard Szond rzucił z karnego na 20-18. Szansę ze skrzydła miał jeszcze daszek, ale jego rzut zatrzymał Ali. 10 minut przed końcem Ilicz trafił na 21-20, zapowiadając dramatyczną końcówkę. W 56. minucie Wisła prowadziła 25-23 i wciąż tliła się nadzieja na awans. Ostatecznie na wciarze wygrali ten mecz 28-27, ale to skromne zwycięstwo nie wystarczyło, by odrobić zaliczkę sportingu z pierwszego spotkania, mimo ambitnej walki do samego końca Wisła Płock pożegnała się z Ligą Mistrzów. Dawid Dawidzik. Pomimo walki do samego końca i zwycięstwa nie udało się odrobić strat z Lizbony i Wisła Płock odpada z Ligi Mistrzów. No niestety, no bardzo tego żałujemy. Wiemy, że ta pierwsza połowa w Lizbonie zaważyła, bo to i tak dzięki, dzięki tego sercu charakterowi wróciliśmy z tego minus 10 i wszystko mieliśmy dzisiaj w swoich rękach, no ale no niestety to, to było za mało i liczyliśmy na lepszy, lepszy wynik w Lizbonie. W drugiej połowie był moment, że zbliżyliście się na plus 3 i była piłka na plus 4, ale nie udało się przełamać Portugalczyków. No tak, no taki jest sport, tak, ale nikt nam nie odmówi tego, że stawiliśmy serce i serce na boisku, ale mówię, no dzisiaj to było niestety za mało. Orlen Wisła Płock, Sporting Lizbona, 28-27. Ale jak słyszeliśmy, to za mało, bo dziś było potrzebne zwycięstwo pięcioma bramkami. Wczoraj z Ligi Mistrzów odpadła Industria Kielce, która przegrała dwumecz z Pikiem Seget. Industria zremisowała 32 do 32 przed własną publicznością. Pierwsze spotkanie przegrała Trzema golami. W lidze siatkarzy poznaliśmy ostatniego półfinalistę. Decydujące trzecie starcie Aluronu CMC Wart Zawiercie z Zaksą Kędzierzyn Koźle obserwował Tomasz Gancarek. Warta Zawiercie wygrała z Zaksą Kędzierzyn Koźle 3 do 1, serię 2 do 1 i awansowała do półfinału Mistrzostw Polski. Trener Warty Michał Winiarski razem ze mną. Panie trenerze, po poprzednim meczu mówił pan: Mam nadzieję, że moja drużyna przypomni sobie o mocnej zagrywce. Pierwsze dwa sety to była bardzo dobra zagrywka.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 Warszawa grając we wtorek gra w poniedziałek, także na pewno, na pewno mamy chwilę czasu, żeby nabrać tego oddechu. Ja, Panie trenerze wrócę jeszcze do tego czwartego seta, bo to jest dopiero sztuka. Przegrało się trzecią partię, wydawać by się mogło, że przeciwnik łapie odpowiedni rytm. Przegrywa co prawda, ale tylko 14 do 15 i wchodzi Mateusz Bieniek na zagrywkę i robi się 23 do 14. I to jest wielka sztuka i potem poznaje się wielkie drużyny. Ależ absolutnie. Ja myślę, że udowodniliśmy meczem w Kędzierzynie, że my potrafimy cierpieć i jeśli się gra dobrze, tak jak dwa pierwsze sety, to wszystko jest oczywiście spokojnie i, i wolałbym takie mecze. Natomiast w momencie, gdy zespół cierpi, to sztuką właśnie jest się podnosić i tylko może zrobić to kolektyw. Ja uważam, że my tym kolektywem jesteśmy. Brawo, brawo dla chłopaków. Teraz czas na, na regenerację. Rafał Symura, kapitan Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Z jednej strony dumny z tego, co osiągnęliście w rywalizacji z wartą zawiercia, ale pewno też niepocieszony, bo wbrew pozorom dziś nie było aż tak daleko. Po tym trzecim wygranym secie miałem wrażenie, że łapiecie wiatr w żagle. No tak, szkoda, szkoda tego meczu naprawdę, bo graliśmy przez te ćwierćfinały zupełnie inaczej niż w rundzie zasadniczej. Mogliśmy być zadowoleni z tego, jak ta siatkówka nasza wyglądała. Dzisiaj mieliśmy swoje szanse po raz kolejny, których nie wykorzystaliśmy, ale trzeba przyznać też wyższość rywala dzisiaj. Były pewne momenty, gdzie oskakiwaliśmy na 2-3 punkty, zawiercie dociskało nas i, i tą presję utrzymywało i później było naprawdę ciężko z nimi grać. My robiliśmy co w naszej mocy, graliśmy na maksa, wystarczyło dzisiaj nie tylko na tyle. Szkoda, sezon się kończy, dla nas ósme miejsce, trochę poniżej oczekiwań, ale to jest sport, to jest siatkówka. Za rok są nowe, nowe wyzwania, nowy sezon, także wszystko przed nami. Przypomnę, w półfinale Warta zmierzy się z Aseco Resowią, a Projekt Warszawa z Bogdanką Luk Lublin w półfinałach też gra się do dwóch wygranych spotkań. Siatkarki ŁKS-u Komerskon po pokonaniu na wyjeździe Stali Mielec 3-1 zajęły piąte miejsce w Tauron Lidze. Była to druga wygrana łodzianek w tej serii. Wcześniej u siebie też zwyciężyły 3-1 i zapewniły sobie grę w Europejskim Pucharze Challenge. Siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak wygrali drugie spotkanie grupowe podczas rozgrywanego w Brazylii turnieju rangi Beach Pro Tour Elite 16. W meczu Grupy D Polacy pokonali australijską parę Mark i izak Karcher 2 do 0. W hiszpańskiej Whelvie odbywają się Mistrzostwa Europy w badmintonie. Dziś z turnieju singlistów odpadł Dominik Quinta. Reprezentant Polski przegrał w 1-8 finału z Francuzem Tomą Juniorem Popowem 0-2, do 2, a mistrzostwa potrwają do 12 kwietnia. Teraz tenis o meczu Huberta Hurkacza w trzeciej rundzie turnieju w Monte Carlo i przygotowaniach do spotkania Polska-Ukraina w Billie Jean King Cup opowie Piotr Dąbrowski. Przepięknie położonym Monte Carlo zwycięską pasę przerwał niestety Hubert Hurkacz. Wrocławianin po odniesieniu dwóch zwycięstw w walce o ćwierćfinał mierzył się z reprezentantem gospodarzy, Valentem Waszero. I już po raz kolejny w tym turnieju udowodnił swoją niezłomną postawę. W pierwszej partii rywal prowadził już 4-1, do 1, ale Polak odwrócił losy seta i zwyciężył 7-6. do 6. Później zawodnik z Monako zaczął częściej dochodzić do głosu i wykorzystywał nadarzające się okazje. Wygrał drugą partię 6 do 3, i o losach całego spotkania zadecydować musiał trzeci set. Żaden z tenisistów nie chciał ustąpić pola, przez co ten okres spotkania był niezwykle wyrównany. Do czasu, bowiem decydujący okazał się siódmy gem, kiedy to Waszero przełamał chórkacza i już do końca spotkania nie oddał wypracowanej przewagi. Wrocławianin w meczu na korcie Reynera III przegrał 7-6, 3-6, 4-6, ale za sam występ w księstwie Monako należą mu się wielkie słowa uznania. Polak przełamał pascą kilku przegranych z rzędu a także zanotuje spory awans w rankingu ATP. Teraz przed Hubertem występ w równie mocno obsadzonym turnieju w Madrycie. Ten rozpoczyna się już w przyszły poniedziałek. Natomiast tenisowa reprezentacja Polski kobiet zmierzy się z Ukrainą w spotkaniu, którego stawką będzie awans do finału w Billie Jean King Cup. W dniach 10-11 kwietnia w Gliwickiej Arenie Polki w składzie Magdalinet, Katarzyna Kawa, Maja Chwalińska, Linda Klimowiczowa oraz Martyna Kubka Postarają się o zwycięstwo w starciu z faworyzowanym rywalem. Przeciwniczki wystąpią w absolutnie najmocniejszym zestawieniu. Zagrają zarówno Marta Kostiuk, jak i będąca ostatnio w bardzo wysokiej dyspozycji Elina Switolina. Do gry deblowej desygnowane zostały natomiast siostry Nadia i Ludmiła Kiczenok. Kapitan reprezentacji Polski Dawid Celt postawił na doświadczenie. Do gry na czerwonej mączce w meczach singlowych desygnował Magdę Linet oraz Katarzynę Kawę. Jak podkreśla sam kapitan, jego drużyna ma jeden cel. Zwycięstwo. Znam się dobrze. To nie są to żadne mowa zawodniczki. Można je obserwować zasadzie co tydzień. Grają największe, pewnie jak na świecie. Świeże doświadczenie zeszłego do roku. dobra drużyna, mocna drużyna. No tutaj nie ma co się czarować, bo, bo to jest solidny debel. no To jest tak do dowód tego, że to jest dobry zespół, Dało w przyszłym roku ufinale tego turnieju. Więc no wiem, czego się spodziewać. No, ale przede wszystkim postaramy się wykorzystać to, że wygramy u siebie. Postaramy się wykorzystać tutaj te, te dni treningowe, które są już za nami, jeszcze przed nami. Będziemy patrzeć o każdy punkt, tak jak zawsze. I to będzie nasze nastawienie, zwłaszcza co nam to da, gdzie nas to zaprowadzi. Natomiast, niezależnie od tego, co stoi po drugiej stronie siatki, staramy zawsze się grać o zwycięstwo i myślę, że tutaj to się nie zmieni. Jako pierwsza w piątek na kord centralny w Gliwicach około godziny 16.00. Wyjdzie Magdalenet, która skrzyżuje rakiety z Martą Kostiuk. Po nich zaprezentują się Katarzyna Kawa i Elina Switolina. Stawką meczu awans do finału w Billie Jean King Cup. Czas na rajdy samochodowe, a konkretnie o rajdzie Chorwacji Sylwia Urban. Odcinkiem testowym rozpoczął się rajd Chorwacji, czwarta runda Mistrzostw Świata, ale dopiero pierwsza w tym sezonie dla polskiej załogi Toyoty GR Jaris Rally 2, Kajetana Kajetanowicza i Macieja Szczepaniaka. Kajetan bardzo liczy na głośny doping polskich kibiców. Tak trudnej rundy dawno nie jechałem. Wiem to już po zapoznaniu z trasą, jest bardzo dużo cięć, z których można skorzystać, będzie to bardziej szudrowy ride niż asfaltowy, ale nie mogę się doczekać, odcinki są bardzo wymagające, w zasadzie w większości nieznane mi, ale cieszę się, że tutaj jesteśmy, bo uwielbiam jeździć na asfaltach, właśnie stamtąd się wywodzę, natomiast dawno nie miałem takiej okazji.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 A więc e, cieszę się, że z Polski tych e, ludzi tu sporo przyjechało i to na pewno też będzie nas e, motywować do tego, żeby podążać e, sprawnym tempem. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak będą ścigać się przede wszystkim o zwycięstwo w klasie WRC2 Challenger, w której aż trzech kierowców ma po 25 punktów. To Francuz Leo Rossell, Finn Rope Korhonen i estończyk Robert Wirwes, który jednak w Chorwacji nie pojedzie. Jeszcze ciekawiej zapowiada się walka o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej tego rajdu. Liderem Mistrzostw Świata jest walijczyk Elfin Iwans, który ma 8 punktów przewagi nad Szwedem Oliwerem Solbergiem i 11 punktów nad Japończykiem Takamoto Katsutą. Wszyscy trzej są kierowcami Toyoty. Trzy kolejne miejsca również zajmują zawodnicy z tego teamu. Czwarty jest Francuz Adrien Fourmont, piąty fin Sami Pajaria, a szósty Francuz Sebastian Ogier. Rajd Chorwacji będzie liczył 20 odcinków specjalnych o łącznej długości 300 km. Początek rywalizacji jutro rano, a zakończenie rajdu w niedzielę. Na dziś zaplanowano ćwierćfinałowe mecze Ligi Europy i Conference League. To pierwsze spotkania. Bolonia przegrała z Aston Villą 1-3. Kontuzjowany Łukasz Skorupski nie zagrał w Bolonii, a Matikasz rozegrał cały mecz w barwach Aston Villi. Porto remisuje z Nottingham Forest 1-1. Cały mecz Jana Bednarka Jakub Kiwior na ławce rezerwowych. Ostatnie sekundy tego spotkania, a Freiburg wygrał z Celtą Vigo 3-0. Wczoraj Braga zremisowała z Betisem Sevilla 1-1. W Conference League Rajowa pokonało Aek Hateny 3 do 0. FSV Mainz wygrywa ze Strasburgiem 2 do 0. Kacper Potulski w barwach Mainz. Maxi jedele w barwach Strasburga. Crystal Palace pokonało 3-0 Fiorentina. Szachtar Doniec też 3-0 AZ Alkmar. W Kronice Sportowej to wszystko. Za uwagę dziękuję. Tomasz Kowalczyk. Do usłyszenia. Kronika sportowa. Polskie Radio Jedynka. Miałem do tam takich dań, które ty serwujesz mi Brałem byle co, byle kilo kilojoule, by się bić Kilojoule, by się o coś lać Jest nikczemny słowo klucz, teraz czeka aż ukroisz nać Dodasz cukru, narwiesz bzu, zimbiran. Smakuje mi Choć nie przywykłem Nie przywykłem Gęciaste mam Smakowe kubki Staram się i nie chcę Cię urazić to bzdury przecież Nie chcę byś poznała Moją byłą dietę znów Nie ja do to takich dań Które ty serwujesz mi Brałem byle co Byle mieć kilo dżulek. By się bić Kilo dżule, by się o coś lać Gestnik czelny słowo klucz Teraz ze mną pragniesz słodko spać Każdy twój sen chłolę prócz Imbirowej przyszłości O smaku kabli O smaku gniew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 Maciej Sampolski, zapraszam. Na Ekspresowej Trójce wciąż może utrzymywać się całkowita blokada trasy w kierunku Zielonej Góry. To na 206 kilometrze między węzłami Niedorac a Nowa Sól Zachód. Te problemy były spowodowane zderzeniem dwóch samochodów osobowych. Wobec tych informacji prosimy Państwa o to, żebyście Państwo zjeżdżali z Ekspresowej Trójki na węźle Niedorac i dalej kierowali się drogami lokalnymi. Ekspresowa Szóstka również z problemami, a chodzi o trasę między węzłami Gdynia-Wielki Kack Gdańsk-Osowa 324 km to właśnie tutaj dochował samochód osobowy i wciąż zablokowany jest jeden pas w stronę Gdańska tego typu problemów nie ma już z kolei na S11 23 km do tej pory jest dnia w stronę Wrocławia była tutaj zwężona po zderzeniu dwóch autosobowych